Jak te, te wracające wspomnienia. Jak te wracające wspomnienia, dokładnie. E, może Poker Face. Właśnie moglibyśmy tak na początek na przykład tak. Dobra, wszyscy inny, razem, everybody in, po prostu. Nie, na podcast właśnie moglibyśmy taki, wiesz, 30 sekundowy taki. Puścić z Lady Gaga. No nieważne. E, tak czy siak lecimy. Dojrzałem, że przed tymi, zanim te 30 sekund by minęło, to wszyscy by się wyłączyli. Nawet Kali. Nie, wydaje mi się, że Kali by napisał, napisał na koniec Świetny wybór, kto wybrał taki super jingle na początek mm, Myślę, sexy. że Kali by napisał, czy mamy prawa autorskie Oj, nie wiem, nie wiem. Albo, albo, że gdzieś już to słyszał To na pewno wasze? Dobra Witamy Was bardzo serdecznie na 15. podcaście blogu Konsolowiec.pl. Um, są ze mną Piotrek Madzolewski. Hej ho, Mateusz Widut. Hej wszystkim. Tomasz Doktorski. No cześć. <laughs> i jestem ja, czyli Filip Cholewczyński i. Lecimy od razu i nie będziemy mówić w bawełnę, że bardzo się cieszymy, że to już 15 podcast, nasz. No i mamy nadzieję, że was nie zanudzimy i oczywiście, że będzie wielki feedback w postaci komentarzy z waszej strony, jak zawsze. Więc e, zaczynamy na początek o... Tomku, o czym? No, będziemy rozmawiać o pucharkach w grach, czyli to, co Filip lubi najbardziej. Trofi-hanterowanie, e, tak zwane. No to, albo... to właśnie powiedziałem. A, albo ach Achievement of Hunter'owanie. No i właśnie, na początek może niech wypowie się X-Trophy ex, ex, ex Whore, czyli Piotr. Czemu X, przepraszam bardzo? W ogóle skąd pomysł, że ja kiedykolwiek taki byłem? No nie wiem, chociażby dlatego, że miałeś nie na, na zdobywanie platynek. I samo Ale... o tym powiedzieliśmy kiedyś. To, to, to niczym nie świadczy, przepraszam bardzo. Aha, rozumiem, że ta rozmowa była ściśle tajna przez poufne i, i rozumiem. Ta rozmowa nigdy się nie odbyła, nie bardzo wiem, o czym ty mówisz w ogóle. Aha, okej. Okay. Nie, no, no. dobrze. Bo pamiętam, że na Gamescomie rozmawialiśmy po prostu wszyscy razem o, o, o łapaniu platynek i, i że już masz ten okres za sobą. No znaczy nie do końca mam go za sobą, bo cały czas mnie boli to, że nie mam na przykład takiej platyny w Batmanie, Arkham Asylum i w paru innych takich grach, gdzie jestem blisko, aczkolwiek niewystarczająco. I to zwykle jest po prostu to, że nie mam, jest po prostu spowodowane głupimi błędami, że nie przeczytałem opisu trofisów przed tym, przed rozpoczęciem grania, a po prostu nie lubię się spoilować zabawy to z tego wynika, bo nie zawsze są ukryte. No natomiast dalej, dalej mi pociąga możliwość po prostu zrobienia sobie platyny i powiedzenia, że zrobiłem w danej grze chyba wszystko, co było możliwe do zrobienia i więcej. Także no, to, to mnie pociąga takie maksowanie. No, no dobrze, no co tam z drugiej strony powie Tomek na ten temat? Znaczy ja już powiem, że z tego troszkę wyrosłem i jak przekroczyłem 13 poziom w pucharkach na PS3 już zaczęło mnie to trochę nudzić. Już teraz odpuściłem i jakiegoś nie mam parcia na szkło już, żeby być, być sławnym i wielkim. Dlatego jakoś tak teraz. Wiem, że fizik mnie strasznie goni i nie wiem co będzie, jak właśnie mnie przegoni. Myślę, że też no powoli mu się to znudzi. No nie, szczerze powiedziawszy, już, już zaczyna mi się to nudzić, dlatego że. O mój Boże, to już trzy dni kiedy nie gram na konsoli. Um... I, i, I no właśnie, tak ostatnio sobie zacząłem grać i zdałem sobie sprawę, że gram w większości w trybie multiplayer w gry różne, najróżniejsze. E, I jakoś tak nie mam parcie, jeżeli mi wpadają te trofea multiplayerowe, to jest przyjemnie, ale dalej gram nawet jak zdobędę wszystkie trofea multiplayerowe w, w dany tryb i no nie wiem. Szczerze powiedziawszy tylko w, teraz w niektórych grach tak zauważyłem, że jest mi przyjemnie łapać platynki. I chyba głównie z tego względu, kiedy tak same w siebie wpadają po prostu, na przykład nie wiem, Assassin's Creed 2, to pamiętam, że to była jedna z najprostszych platyn, jakie w życiu robiłem, gdzie po prostu za, za to, że przechodzę grę dalej i, i kolejne misje robię, dostaję co chwila jakieś kolejne pucharki i pamiętam, że takich pucharków, gdzie samemu trzeba było coś zrobić, to nie wiem, z 2-3 takie porządne pucharki były jak naprawdę. No i tak, i to tak no, pamiętam, tego, ale... Co zaobserw... No, no, no. na no. no końcu, tak. myślę. no Nie, no, nie bo no. mi chodziło o to, że tak zaobserwowałem... <laughs> <Dobra, komuś. laughs> chodziło mi o to, że... Nie, zaobserwowałem po prostu taką ciekawą rzecz, że każdy na początku jak kupuje konsolę się jada tymi pucharkami i achievementami, e, po czym po jakimś, jakimś... czasie No sobie... jak to nie? Ale ma, ma, ja już powiedz. Młody... Mam PlayStation i jakoś jestem z takimi bucharkami na bakier. Nie wiem. Co was jara tak w tych bucharkach? Naprawdę. Wolę. Na... Ale powiedz, ile masz gier? Na razie mam. No w tym momencie to. Dwie. A, Tyle, no, że to jak... dlatego cię nie wciągnęło. Tajem, nie? No właśnie, to dlatego się nie wciągnęło jeszcze, ale ale ale Ale ogólnie w, wiem, wolę. Że... Po co męczyć grę kilka godzin, żeby jakoś głupią pełen mieć, jak można w tym czasie inne gry, gry pograć? Ale to jest prosty powód. Znaczy, przynajmniej tak z, z, z mojej perspektywy patrząc, to ja osobiście na przykład czasami sprawdzam sobie i porównuję, jak z trofeami jest um, u. u znajomych na PlayStation Network, dlatego, że jestem ciekaw po prostu, kto naprawdę wymasterował daną grę i kto jest takim naprawdę prawdziwym hardcorem w danej grze. I z niektórymi grami naprawdę jestem pod wrażeniem, że ktoś osiągnął taką platynę um, w jakiejś grze, że mu się chciało, na przykład Dragon Age. Naprawdę, to, to jest dla mnie wyczyn. Albo Fallout 3. Chociaż Fallout to nie jest niby taka trudna platyna, ale naprawdę trzeba lubić tą grę, żeby, żeby siedzieć w niej tyle, tyle godzin i i bawić się w to wszystko. Ja osobiście mam wielki szacunek do takich osób i czasami po prostu, znaczy się, no nie wiem, jest wiesz, nie dobrze, jeżeli ja też tak mam, mam jakieś takie platyny, które naprawdę wiedziałem, że dużo włożyłem w nie serca i siły, żeby, żeby dojść tak wysoko. No okej, okay, okej, okay, ale e, ktoś jest fanem serii, to ja mogę zrozumieć, dlaczego siedział tyle w tej grze, tyle masterował te wszystkie pucharki, żeby wszystko mieć i tą platynkę sobie wyrwać. Ale nie rozumiem tych ludzi, którzy kupują każdą grę i w... każdą męczą do platyny. Po prostu dla mnie to jest strata czasu. No nie wiem, co na ten temat na przykład powie Piotrek, jak, jak sądzisz? Co, co, to znaczy, co ty no, sądzisz? Może, może inaczej, mi jest się trudno wypowiadać, jeśli chodzi o masterowanie każdego jednego tytułu, bo te, które ja mam po prostu zrobione na 100%, to są te, które mi się faktycznie podobają i te, których jakby chcę zrobić na 100%, to właśnie w ten sam sposób to nie jest tak, że każdą grę, którą dostanę, to muszę zaraz przejść, bo na przykład dla mnie, jak prototyp pomyślałem sobie, że a może kiedyś zrobię, ale po kompletnie mi ta gra nie podeszła i wyciągnąłem tyle ile wyciągnąłem, natomiast później poszła na półkę i tyle i może kiedyś, ale no masterowanie każdej, każdej jednej gry, którą mam na półce to jest dla mnie po prostu już choroba i no chodzi tylko o to, żeby dla tego numerku poświęcić wszystko, także no to, to na mnie nie działa. Są gry, w których chciałbym zrobić platynę, ale po prostu no nie bardzo mi to wychodzi z tego względu, że mają jakieś poryte wymagania typu przejść grę pięć razy albo przenieść krasnala przez całość jak w Half-Life'ie dwójce było. Także no jakoś, jakoś to dla mnie to wszystko zależy po prostu od zdrowego rozsądku, no bo nie można przecież siedzieć nie wiadomo ile nad, nad jednym takim durnym tytułem, który nam się nie podoba tylko po to, że mieć tą kolorną platynę. No tak a propos tego to akurat mam jednego znajomego, który zrobił platynę m.in. w Hannah Montana The Movie. Oh zrobił yeah! To, to po prostu żeby mieć platynę. Ej, i pozrób go ode mnie, bo to jest taki hardcore, że no trzeba takich. Ale podobno brać. tam dosyć prosto, za samy przejście gry się dostaje. No tak, no właśnie, właśnie tak. I to, to są tego typu gry, tak samo jak, nie wiem, Terminator, yy, Ocalenie, czy, czy, czy jakieś tego typu tytuły, yy, które rzeczywiście mają proste latynki. Ale powiem szczerze, że ja w pewnym momencie też zacząłem się zastanawiać nad kupnem na przykład takiego Terminatora, żeby sobie go przejść, ale w końcu zdałem sobie sprawę, o, że nie, chyba nie, nie, nie, nie Nie radzę. Kupować nawet. <laughs> gry, która jest używana, nie wiem, za, za sześć dych, powiedzmy, tylko po to, żeby zrobić, zrobić w niej platynę, a później nie wiedzieć, co zrobić z tą grą, bo nikt już nawet nie będzie chciał jej ode mnie odkupić. Więc, więc jednak postanowiłem jej nie kupować i, i skupić się tylko na tytułach, które lubię. No i tak jak teraz, jakby już, już troszkę ze mnie to wszystko zeszło. No ale właśnie, może zapytam Tomka, bo Tomek miał chyba przez chwilę taki moment, może nie aż taki maniakalny, oczywiście, jak z Hannah Montana, ale żeby tak masterować dużo tytułów. Co, Tomku? Znaczy Ja tutaj jeszcze powiem, że to jest właśnie idealne narzędzie marketingowe, bo twórcy gry robią kiepskie tytuły, puszczają w to apostel pucharki za przejście gry i wiadomo, że to hunterzy tą grę kupią i podbierają sprzedaż, więc to też jest jakieś, jakieś narzędzie marketingowe wyszło z tego. Jeśli o mnie chodzi, to, to, to, to hmm, jaka, jaka platyna mi jest, zajęła najwięcej czasu? Chyba z Killzone'em naj, naj, najwięcej siedziałem. Przejście, gdy na największym poziomie, na najtrudniejszym poziomie trudności było nie nada wyczynem a tak po prostu jak się łupę na jakiś pucharek jak i mi nie wychodzi, po prostu go odpuszczam po jakimś czasie i nie dążę do celu, żeby go za wszelką cenę zdobyć. Ale tak jak mówię, na Xboxie to taką magiczną barierą było 100 tysięcy game na ps poziom 13 i z, z tego już wyrosłem i, i przestałem to już zbierać, także to już mnie nie wciągnęło ja już, że tak powiem, jestem z boku. Dla mnie taki plus te pucharki mają, jeśli gram w grę wyścigową, bo tak naprawdę nie jestem jakimś wielkim fanem takich ścigałek, ale jeśli dostaję jakieś trofeum za przejście jakiegoś wyścigu i tak dalej, to mnie motywuje, żeby chociaż zagrać dalej, bo tak zazwyczaj jak grałem wcześniej, miałem jeszcze Xbox, tego, na PC grałem, to tak średnio. Pograłem chwilę i mi przychodziła chęć. A tak tu jakieś jeszcze jakaś motywacja. No właśnie, a, a, tak, no, ja tak się zastanawiam, że rzeczywiście czasami są takie, są takie pucharki, tutaj właśnie tak powiedziałeś Tomku o, o Killzone, i tak mi się przypomniało, że przejście gry na najtrudniejszym poziomie na Killzone, było czymś, co kiedy skończyłem już w końcu grę i udało mi się, e, napawało mnie takim, no nie wiem, takim takim cudownym, fantastycznym uczuciem, że udało mi się przejść grę, która była po prostu w niektórych momentach prawie niemożliwa do przejścia. Hmm. Powiedzmy sobie no, szczerze, ta to ostatnia to jest, to walka, zgodzę. która była. Ta, ta ostatnia który, walka, która była, była po prostu jakaś przegięta w kosmos i, i ginęło się co chwila. Ja jeszcze dostałem w pewnym momencie checkpointa, gdzie akurat odradzałem się i od razu zostawałem dwie kulki w web, bo odradzałem się w momencie, w którym po, pociski leciały już po prostu prosto w moją głowę, więc musiałem od nowa jeszcze przechodzić misję daną. Um, ale, ale powiem szczerze, że naprawdę czułem się po tym tak niezwykle dumny. I z drugiej strony jak zobaczyłem tak wśród znajomych, to naprawdę było mało osób, którym, którym udało się właśnie to trofeum zrobić. To Większość sobie olała to i, i postanowiła nie robić w, w kiluzonie platynę. I, I wydaje mi się, że, że chyba czasami dla niektórych takich tytułów, ale to rzeczywiście trzeba lubić dany tytuł, żeby, żeby to zrobić, warto jest tak się poświęcić. Znaczy tak przynajmniej myślę. Boże, że ja jak... zapomniałem. Filip, Przez? ja zapomniałem Resistance 2 mm. 10 tysięcy kilisów. O jest. Nie zapomniałem. Próbowałem. Próbowałem. <laughs> Dziękuję. Nie. Tomkowi się udało. Siedziałem trzy i... miesiące. Siedziałem 3... no to, to może dlatego mam, mam, mam już dość tych pukarków. Dobra, wyobraź sobie w takim zystanc. razie, co mają ludzie, którzy zrobili calaka w Girsach drugi, gdzie jest 100 tysięcy killsów. Ale w Girsach troszeczkę Oho, chyba wożenie. inaczej. Znaczy wiesz, w Girsach jakoś tak chyba przyjemniej się zabija. No ale tak 10 razy nie więcej, nie... no zlituj się człowieku, przecież to, to można cholery dostać. Ale tam może jest więcej tych, tych w jednym meczu się zdobyło, wiesz? Oj, nie wiem. To nie jest też takie różowe, wiesz, no, że po prostu lecisz sobie i ja 100 tysięcy killsów robisz naraz. To, to, to jednak wymaga też poświęcenia od cholery czasu. I dla mnie ludzie, którzy porobili po prostu calaka w girsach, jedynce i dwójce, to no, powiedzmy sobie szczerze, że są dosyć dziwni. Okej, okay. czyli, czyli, czyli już, już nie są wzorem do naśladowania, tylko są dziwni po prostu. No, bo wiesz, no, pe pewne granice jednak trzeba zachować. No, no. tak więc... Um... To ch chyba, chyba tyle. Chyba, że ktoś jeszcze coś chce powiedzieć o, o, o tych trochę hunterach. Czy jakoś chociażby z własnego życia. Znaczy ja, nie. Z, ja, chcę, ja chcę powiedzieć, że naprawdę nie ma co przesadzać i, i za, te, za, za te pucharki nic się nie kupi, nic, nic nie ten, to tylko ładnie wygląda na, na, na game karcie. I myślę, że nie wiem, może w kolejnej generacji doczekamy się jakiegoś, jakiegoś znowu systemu fajnego, który pójdzie o krok dalej i za, te, za te wyczyny graczy jakoś będzie więcej, więcej nagle, że coś będzie można sobie, sobie, sobie kupić, po, e, wcześniej pobrać, czy... To znaczy czy, wiesz, czy, inaczej czy, czy na tym, na keksboksie teraz wprowadzili po prostu coś takiego, że można ewentualnie za granie w grę mieć różne fantastyczne itemy dla awatara, To przy okazji Alana no. Wake właśnie mój dostał fantastyczną kurteczkę i szaliczek, także no, był, było warto maksować grę. Znaczy fajnie by było, gdyby właśnie zamiast tego PlayStation Plus Sony poszło w, tą, w tym kierunku, że kto ma tam więcej e, pucharków, ten dostaje wcześniejszy dostęp do beta albo, albo coś takiego. Już nie mówię, żeby dostawał e, gry za darmo, ale, ale żeby mieć jakieś, jakieś, jakieś takie te, te bonusy większe. To, to było fajne. No właśnie, ja tak uważam, że, że troszeczkę to jest niesprawiedliwe w stosunku, w stosunku do osób, które tak właśnie masterują, bo... No i sporo osób, którym, no nie wiem, należałoby się cokolwiek, czy, czy, to, czy to jakiś chociaż, nie wiem, tygodniowy live na, na Xboxie, no cokolwiek, co, co by mogło jakby wynagrodzić im to, że, że tak się męczą, e, albo nie wiem, jakiś tam za darmo minis na, na PlayStation Network. E, i, I szkoda, że, te, że tego na razie nie robią. Wydaje mi się, że prędzej czy później pewnie, pewnie tak się stanie, bo coraz więcej strafi hunterów. Ale tak od siebie też powiem, że. że wiesz, nie ma sensu. I Na się początku... Z własnej woli. I jakby... Tak, ale nie, ale z drugiej strony wiesz, czasami męczysz się z własnej woli, ale, ale w pewnym momencie to, to staje się już jak nauk. Jak dobrze wiemy, w, w, granie nawet na konsoli czy, czy, czy na komputerze może równie dobrze wciągnąć jak, jak picie alkoholu czy, czy palenie papierosów, więc wydaje mi się, że trofi-hanterowanie jest kolejnym takim uzależnieniem, które... Czyli za nauk... nagradzamy. Znaczy nie, chodzi mi o to, że po prostu no mogliby chociaż coś zrobić dla tych osób, bo ciężko wyjść z tego nałogu, jeżeli ktoś naprawdę się w to wkręci. Tak, ja darmowa terapia. To, jeśli, jeśli by nagradzali, to myślę, że jeszcze więcej takich osób by było. Za zdobycie Można... platyn dostałobyś bana miesięcznego. <laughs> Na przykład nie, ale myślę po prostu, że, że mogliby coś takiego zrobić, chociaż z drugiej strony. No nie wiem, to taki temat w sumie na, na dłuższą dyskusję, czy, czy rzeczywiście z tym uzależnieniem jest dobrze, czy nie. Ja osobiście uważam, że, że to trochę bez sensu, bo mnóstwo czasu się traci, a coraz więcej gier wychodzi. I coraz więcej fajnych gier wychodzi, więc, więc wydaje mi się, że, że nie ma trochę sensu tak się. Tak się z jestem wszystkim. No, ja mam Filip takie pytanie do ciebie jeszcze. Co byś zrobił, gdybyś nagle na pewnego dnia włączył konsolę i się okazało, że twoje całe konto zostało wyzerowane? Bym się wkurzył i bym sprzedał swoją konsolę. Bym się wkurzył? No nie, naprawdę, bym się wkurzył po prostu i bym sprzedał konsolę. To tak. Dlatego, że na pewno nie miałbym o zamiaru od nowa robić wszystkiego. A. A, a ten, a w, no nie wiem, jeżeli bym dostał na przykład informacji oczywiście od Sony, że, że nie da się odzyskać mojego konta, no to mi się wkurzył i sprzedam, jak mi się wydaje. Dlatego, że no oczywiście nie jestem, nie jestem trofi-hunterem, ale, ale mimo wszystko to, co mam obecnie, to jest już jakimś dowodem na to, że, że w niektórych grach rzeczywiście udało mi się i, i naprawdę, naprawdę się postarałem, może tak. I wydaje mi się, że to byłby cios. To byłby cios, którego bym nie mógł znieść, i myślę, że, że moja koncerna musiałaby pójść w inne ręce. Bo w moich rękach byłaby już tylko narzędziem zbrodni, więc wydaje mi się, że <grym <grym nie. Ale nie, z no strony... pytam, bo. bo, bo... Jak, jak, jak nie, no myślisz? właśnie pytam, bo mój kolega właśnie, a Microsoft mu wy wyzerował konto. I on się nie wkurzył, w ogóle nic nie ten, tylko zaczął od nowa zbierać. No to wiesz, jak Także... miał pirackie. Nie, ale co grał w piraty, że mu zerowali, to na jakiej zasadzie? Nie mam pojęcia, o, to nie, chyba no przez pomyłkę jakąś, ale... Microsoft, na, na Microsoft właśnie zerował za takie praktyki, typu wiesz, byli ludzie, którzy grali w Halo 3 na dwa tygodnie przed premierą. Nie, on to ma wszystko, wiem, że na pewno ma nie, nie ma przerobionej konsoli, gra, no, tylko tam chyba e, czytował w jakiejś grze. Aha. Jakiś był sposób na zdobycie łatwego achievementa i mu potem wyzerowali tam, tam pisał do nich maile, ale niestety powiedzieli, że nic z tą samą nie da zrobić i, i musiał zbierać od porządku. To nie fajnie. No. Tak więc, tak więc nieprzyjemnie. E, ale, ale Tomek, jak, co, co ty byś zrobił? Czy no nie wiem, na pewno szkoda mi było tych, tych, tych 10 tysięcy kilców, te, tego klizona i tak dalej i tak dalej. Ale czy bym sprzedawał konsolę i był zły, zły na cały świat? Nie wiem. Zresztą na pewno w pierwszej chwili by był zły, ale, ale potem gdyby emocje opadły, i, i tak już mi nie zależy na, na tych pucharkach, więc no nie wiem. Jakoś tak emocje opadły, tak jak powiedziałem. Także myślę, że ja Piotrek, z To jeżeli by znaczy, achievementy zabrali trochę. Znaczy tam achievementów, to ja za dużo nie mam, także achievementów to się nie mam co martwić, bo achievementów mam tyle, co chyba tak naprawdę żadnego calaka nawet nie mam na Xboxie Moją platformą domową jest PS3, no ale na, na PS3 miałem ostatnio tą przygodę, że 60 mi się wywróciła w związku z żółtą diodą śmierci i po prostu wszystkie savey mi poleciały. No ale to stwierdziłem, że to jeszcze nie jest żadna tragedia, tylko po prostu te gry, które jakby wiem, że będą wykorzystywały, znaczy mam nadzieję przynajmniej, że będą wykorzystywały savey typu Dead Space 2 na przykład, w związku z tym, że mam jedynie w tą jedynczą zrobioną platynę i właśnie tam te wszystkie pierdeły typu przejście na impossible to stwierdziłem, że po prostu zrobię to jeszcze raz, no bo jeżeli jakąś grę lubię, no to nie przeszkadza mi to, a przy okazji sobie ją odświeżę. Tylko, że po prostu dla, dla nie wiem, dla własnego zdrowia psychicznego yy, nie synchronizowałem trofeów i przechodząc wtedy grę drugi raz na nowej konsoli jakby te wszystkie trofea od nowa pingają. Więc no... <grym> dostałem drugi raz za to samo, ale jednak nie dostałem, tylko że psychicznie mam poczucie, że jednak cały czas coś tam mi dżinglowało. Ale generalnie no. co, co, co byś zrobił, jakby cię jak wywaliło po prostu wszystko? Tak kompletnie jakby mnie wywaliło? Tak. Znaczy nie wiem, myślę, że po prostu by sobie usiadł i powoli od nowa robił. Może już nie z takim zmasowaniem jak wcześniej, że wyszedł, patrz, do on czarty, wprowadzający trofea, no to zrobię sobie platynę, bo skoro już raz poszedłem na crashingu, to zrobię to i drugi raz. I tak w kółko. Znaczy to myślę, że po prostu jakoś stopniowo by się odzyskiwało. Na pewno już nigdy nie z takim impetem jak do tej pory, ale no powoli, powoli coś by się zbierało. Nie zraziłoby mnie to do stopnia, żebym sprzedał konsolę i powiedział, nigdy więcej tego nie tknę, wracam na ta, czy nie wiem. Nie <laughs> ja kupuję PSP Go. E o tak, tak. <laughs> szczególnie, że już zwykłe. Zamienię lepszą konsolę na gorszą. <laughs> Dobra. E nie będzie kolejnego Flamewaru. E Mateusz, pozwolowali, że ja ciebie nie będę pytał, bo rozumiem, że ty po prostu nie interesujesz się w FM. Więc tobie to, to, by to chyba nie, nie robiłoby różnicy. To znaczy, wiesz, na pewno bym się w jakiś sposób wkurzył. Myślę, że może bym nawet sprzedał konsolę i przeszedł do konkurencji. Na Wii. <grym> o <grym> tak, no, to był <grym> wspaniale. Ja nakupiłbym Xboxa i ciągle grał w Gears of War, bo nic tam nie ma. Jak to nic tam nie ma? No co? Jest? <grym> Zaczynać. Przepraszam bardzo, jak to nic nie ma z line-upu? No, jakie ciekawe ekskluzji ma? O mój Boże, dobra, stary, ja nie będę wchodził w dyskusję, bo po prostu za dużo frameworków stoczyłem po stronie PS3, także nie. E -efekt, efekt masy. Efekt masy. masy, jedynka, dwójka, gipsy, jedynka, dwójka, znaczy Halo nie mówię, no bo Halo to wiadomo, że jest krabi, strzela Ej, to... się pistoletu na wodę. Wiesz, ale wszystkie masy efekty też proszę na PC. O, to rzeczywiście jest ten sam poziom doświadczenia, jak się jedzie z klawiaturą i myszką, musisz zastanawiać, czy mam nacisnąć 0 czy 1, żeby... Ajajaj, ja mam pada od Xboxa i się fajnie gra. O, tak, szczególnie, że nie wszystkie gry go wspierają. Nie no, wszystkie, które są na Xboxie też y, działają na PC z tym padem. Tak mało tego, niektóre gry wymagają dokładnie pada od Xboxa, taki Kane Lynch tego, co pamiętam właśnie tak ma, że nie pogracie na PC na padzie pod warunkiem, że nie macie tego tego, tego, tego, tego oryginalnego od Microsoftu. No nie wiem. Ja mam oryginalny nie mam problemu. Congratulations. <laughs> Dobrze, to zakończymy może na razie Flame War, zostawimy go na inną okazję. A teraz przejdziemy do drugiego tematu dzisiejszego podcastu, czyli... O multiplayerze wsadzanym na siłę. No właśnie, tutaj pojawiło się przed, przed nagraniem tego podcastu e, wiele komentarzy na temat gier, e, które przez część naszej redakcji uważane są za, za wciśnięte na siłę, a część uważa, że nie. No i właśnie, może zaczniemy od, e, od Mateusza. Mateusz, jak sądzisz, podaj, podaj jeden tytuł na razie który uważasz, że, że wciskają na siłę tam multiplayer. Albo został wciśnięty multiplayer. To znaczy, na razie to mi się tak wydaje, że będzie z Assassin's Creed Brotherhood. Bo jakoś mi się nie widzi. Assassin's Creed i multiplayer. Co z tego może wyniknąć? No nie wiem, zobaczymy, bo beta wychodzi, ale to nie wiem, różnie. Ale, ale nie spodobała ci się koncepcja tego, że właśnie ci, ci ludzie w tym w tym Abstergo y tam tam kładał się na tych urządzeniach i ci templariusze i asasyni walczą? To znaczy, nie wiem jak to wyglądało z takiej koncepcji, ale... Znaczy, może tak, może tak, pamiętasz w dwójce, grałeś w dwójkę. No. I pamiętasz jak tam uciekałeś z, tej, z, tej, um, z tego budynku, tego abstergo i tam widziałeś no tak. wszędzie te, te, te, te miejsca, gdzie ludzie sobie leżeli. To właśnie to, to była zapowiedź ich jakby i, i to było ich takie wejście do tego trybu multiplayer właśnie w tym brotherhoodzie, że, że ci ludzie tam będą leżeć i, i będą właśnie walczyć ze sobą. To jest tego typu. Że tutaj są templariusze, a gdzieś tam w drugiej No stronie... ale jaki jest w tym sens w Assassin's Creed? Ta, ta gra nie ma na celu mieć multiplayera tylko ona jest stworzona, żeby przedstawiać tam historię. Zresztą tak samo jak ostatnio Mafia, która nie posiada multiplayera. A powinna no. posiadać, bo posiada naprawdę niezły, niezły świat, niezłe miasto, które jest bardzo duże, a nie jest wykorzystane w, w grze. No dobrze, no ale z Assassin's Creed Brotherhood akurat wygląda... znaczy. W ogóle z serii Assassin's Creed, ja pamiętam, że przez cały czas jak grałem, marzyłem o tym, żeby żeby była też sytuacja, żebym mógł grać z innymi graczami, bo okej, okay, fajnie było jak, jak tam były jakieś misje, gdzie z innymi asasynami coś tam robiliśmy, ale myślałem sobie, co by było, jak to by byli inni ludzie, którzy razem ze mną by, by właśnie wtapiali się w tłum i, i, i bawili się właśnie w tego asasyna. Znaczy się, wiesz, jakby był ten multiplayer taki, że to jest jakby taki mm, koop, że wykonujemy misję e, jakąś taką zbiorową, a nie tak, że jeden za drugim lata, żeby go zabić. No nie ja wiem, nie, tak, no, nie pasuje w, mi to w ogóle do Assassin's Creed. No nie wiem, ja szczerze że spodobało mi się to, że po prostu po jednej stronie mamy tych templariuszy, a po drugiej stronie asasynów i że wszyscy musimy się w, jakoś wkręcić, jakoś wtopić w ten tłum. A, i, i później siebie zabijać. Poza tym ciekawy jest ten tryb, gdzie właśnie każdy, każdy jest headhunterem i, i cały czas próbuje kogoś tam kogoś tam zniszczyć, zabić i, i przy okazji ktoś ciebie próbuje po drodze cały czas. No nie no wiem, co, nie... co na ten temat myślą też panowie. No, Tomek, Piotrek, tak cicho siedzicie, wie, wielcy fani pewnie. Znaczy jeśli o mnie chodzi, to ja powiem, że tak samo wszyscy mówili po co multi, multiplayer w bajosoku też, a pas kolejny powtórzy, a jak wiemy się sprawdziło i ludzie tam, tam grali, także nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, może się sprawdzić masz się beta na horyzoncie już niedługo, bo mamy wrzesień, beta ma wyjść we wrześniu to sprawdzimy, ale jak mówię dla mnie to trochę cienko wygląda, takie, taki multiplayer okay. znaczy nie, A, dla to mnie jest to... po prostu wep wep wepchnięty po prostu butem jakby do dwójki i drugi raz sprzedadzą mam grę na tym samym engine'ie który może tam dostał jakiś lekki retusz i po prostu zrobił na tym kokosy, tak naprawdę za bardzo się nie wysilając. To jest po prostu, że zobaczyli, że okej, okay, dobra, multi się sprzedaje, to wrzucimy jeszcze trochę i będzie po prostu epicko. Mnie Assassin's Creed Brotherhood jakoś tak specjalnie nie ruszył, nie na tyle w każdym razie, żebym składał zaraz preorder na tą grę, ale z tego, co po prostu udało mi się ograć na Gamescom, no to bardzo przyjemnie biegało się z innymi ludźmi i po prostu myślę, że... W momencie, kiedy cena poleci, kiedy to już nie będzie ta premierówka, która tam stoi za 170 ileś albo bóg wie ile złotych, to wtedy ewentualnie kupię. Ale innym przykładem gry, gdzie po prostu ten multi jest wciśnięty butem na siłę jest tak, Uncharted 2, z czym pewnie się Filip nie zgodzi. Natomiast no, dla mnie po prostu jedynka była taką kwintesencją w gry filmowej, która właśnie opowiada historię w sposób niezwykle hollywoodzki i to mi się podobało, a w dwójce w momencie, kiedy zacząłem, że będzie multi, to się po prostu skrzywiłem bo było dla mnie kompletnie zbędne i jeszcze jak się dowiedziałem, że pomagali przy robieniu jego ludzi od Halo, to po prostu myślałem, że się już przekręcę. No to tak, to może ja powiem na początek. E, ja generalnie uważam, że nie, że właśnie Uncharted dzięki temu trybowi multiplayer wiele zyskał i dzięki mnie jest właśnie lepszą grą. E, no i nie wiem. Uważam, że misje w koopie to to jest coś fantastycznego. Ale nie nie nie nie wiesz co, bo ja mówię ja o mówię multi jako taki competitive, bo koop co to jest dla mnie zupełnie inna bajka i po prostu w koopa się gra bardzo fajnie, natomiast w multi już tak fajnie nie jest. No, znaczy -op to też multi, może tak. No dobra, no okej, okay, ale po prostu chodzi, chodzi mi o Competitive, a nie o co -opa. No okej, okay. to jeżeli chodzi o Competitive, to osobiście uważam, że, że no nie wiem, że to jest bardzo fajna sprawa, no tak samo, taki jakby odpowiedź, odpowiedź Uncharted do, do Gears of War, że, że skoro Gearsy mają, to, to w Uncharted też można i rzeczywiście można i można w inny sposób, że, że niekoniecznie cały czas trzeba się chować za osłonami, tylko można też się wspinać, jak to, jak to Drake lubi robić w single playerze i no nie wiem, osobiście uważam, że, że to jest bardzo fajna rozgrywka. popsułem mi nieco tylko tą zabawę e, skiny, które wydali, bo wydali to znaczy... skiny, skiny te z postaci z innych gier i, i to jakby zniszczyło mi ten cały koncept tego wszystkiego. To znaczy ja jeszcze powiem tak, że w betę jak grałem, bo miałem tam właśnie kod do bety, Uncharted dwójki multi, w momencie kiedy właśnie grałem w betę, było naprawdę bardzo sympatycznie i podobało mi się to diabelnie, ale później w momencie, kiedy po prostu pojawili się ludzie mający już, nie wiem, tam pięćdziesiąty któryś level, którzy po prostu siedzieli i kampili, no to w tym momencie cała ta zabawa jakby zniknęła. Czyli na tej zasadzie, że tak długo jak, znasz, jak grasz po prostu ze znajomymi jest ok, ale w momencie, kiedy wpuścisz jakiegoś spamera, no to się niestety robi nieciekawie. Tylko, że to jest chyba bolączka tak naprawdę wszystkich multi i na o no nie da nic zrobić. To tak, to, tak to nie proszę, mniej, właśnie. Nie mniej właśnie dla mnie na siłę był trochę wepchnięty, nawet mimo tego, że działał do pewnego poziomu. No nie mnie osobiście bardzo się podobał i, i tak jak mówię mnie zniszczyły zabawę skiny, które tam dodali e, między innymi te, te całe paczki z tymi, z postaciami z Infamous, z, z Killzone'a, z Resistance jednak, jednak oglądanie Himery biegającej obok Nathana Drake'a to nie jest coś, co chcę oglądać ale, no, ale takie jest moje zdanie, nie wiem, może Tomek niech się wypowie na ten temat, bo kiedyś też mieliśmy taką rozmowę Jaką rozmowę? nie przypominam sobie nie, bo, nie, mówię serio, bo nie przypominam sobie nie, kiedyś, kiedyś, kiedyś rozmawialiśmy o tym e, wtedy jak, jak ten po premierze Uncharted rozmawialiśmy, Uncharted 2 rozmawialiśmy właśnie o tym, że jak to tobie się nie podoba ten, e, ta, ta druga część Uncharted i, i jak, ten, jak ten multi ci się też nie spodobał to pamiętam znaczy, wiesz co, ja się w niego nie, nie wdarzałem tak, tak tak bardzo mocno Eee, nie, pier a pierwsze wrażenie mogę tak, tak, tak, bardziej powiedzieć. Pierwsze wrażenie było no, dziwne. Było dziwne. Eee, troszkę chaosu tam, tam, tam, tam, było, ale z czasem, gdy pograłem, to, to, to zacząłem się przekonywać i, i, i myślę, że, że, że, że jeszcze gdybym pograł dalej, to może nawet kupił jakiś dodatek do Multiplayer. Ale, ale ogólnie w Uncharted 2 nie wiem. No mam mieszane uczucie. No, Okej. Okay. No, rozumiem. Mateusz, grałeś w Uncharted w tryb multi? Nie grałem w multi w Uncharted Mówiłem No tam. dobrze to może przejdźmy do kolejnej gry czyli do Bioshocka jak, jak to z tym Bioshockiem? co, co sądzicie? Czy, czy rzeczywiście powinien ten multi tam być? czy nie? Mateusz w Bioshocka dwa nie grałem ale jak grałem w jedynkę to jakoś nie widziałem żeby tam pasował w ogóle multiplayer no, no dobra, no ale, ale, ale sama ta koncepcja plazmidów To, to nie, nie pomyślałeś, że mogliby coś takiego zrobić żeby, żeby też inni ludzie byli, którzy mogliby używać tych plazmidów ale, przeciwko Ale to. to wtedy by był straszny chaos No i jest chaos w sumie w tym multiplayerze Ale no, niektórzy lubią taki chaos Myślisz, że, że, że złe jest takie wprowadzenie chaosu do takiej gry Która w sumie czasami była, była też taka chaotyczna bardzo No chyba nie, nie była chaotyczna <śmiech> I taki chaos na pewno jej nie pomaga no dobra, co inny? Ale w sumie ja nie widziałem tego, bo nie grałem. No dobra, a co Piotrek na przykład, bo Piotrek też mówił co się o Bioshocku, że. że... To znaczy ja, ja powiem tak, że dla mnie Bioshock 2 jest ogólnie porażką po prostu i to jest coś, taki typowy przykład odgrzewanego kotleta, bo nie zmienili nic jeszcze, co jest dla mnie po prostu już kompletną bezczelnością w momencie, kiedy idziesz kupujesz nową grę, przykopiowali błędy, które poprawili razem z patchem w jedynce, jeżeli chodzi właśnie o, o tryb 16 na 9. Także dla mnie to po prostu było szczytem bezczelności, to, że muszę drugi raz jakby czekać na patch do tego samego. i Nie pamiętam nawet, czy ten patch się pojawił tak naprawdę. Więc no, dla mnie Bioshock 2 był porażką, po prostu jedynką z innym storlinem i wepchniętym online'em. Coś, co było zbyteczne i zamiast tego, moim zdaniem, przepraszam, że powiem krótko, ale oni powinni ruszyć dupę i zrobić porządną grę, a nie się srać z jakimś dorabianiem po prostu strzelania w siebie nawzajem plazmidami I tak naprawdę Bioshockiem 2 właściwym dla mnie będzie ten nowy Infinite. Bo będzie coś, coś wnosił. Nie będzie po prostu krapem, no powiedzmy szczerze. Ale tam też no będzie dobrze. multi. No dobra, ale, ale z drugiej strony też otrzymamy coś nowego, tak? Nie będziemy znowu łazili po Rapture po raz drugi. No okej, okay. no w Tomek właśnie powiedz, co, co, co to znaczy w takim razie, a Bayeszoko? Znaczy, no ja Bayeszoka 2 nie grałem, więc się nie mogę wypowiedzieć, ale no tak jak mówię, z tego co, co słyszałem, yy, gra się całkiem przyjemnie, gra się szybko, gra się gra się sympatycznie, więc jeśli jakoś to mo mogą twórcy połączyć w jedną całość aspektnie, to, to, to czemu nie, no? Mi się ogólnie multi podoba, jak, jaki by on nie był. Myślę, że, że, że dużo tutaj miało właśnie do czynienia ten Resistance 2 i te, i, i te setki godzin, które spędziłem w multiplayerze. Miałem dość po pewnym czasie, ale, ale jednak... Jeszcze sztuczna inteligencja komputerów przeciwników nie stoi na takim poziomie, że można było bez problemu sobie z nimi pograć. Jednak co, co, co żywy przeciwnik, to żywy przeciwnik. No okej. Okay. No nie wiem, ja osobiście tak od siebie powiem, tylko że, że rzeczywiście do Bajeshoka też mi tak wszystko to nie pasowało. Pomimo tego, że i tak Bajeshoka nie lubię, więc, więc powinno mi być wszystko jedno, ale. Ale nie pasowała mi za bardzo ta koncepcja i obecnie to, co jest, to wygląda dla mnie właśnie na taki, taką szybką, bezstresową grę. No nie wiem, taki deathmatch. Mogę wejść, postrzelać sobie troszkę plazmidami i wyjść i tyle. Nie jest to nic, nic twórczego, nie jest to nic, um, co, co by mogło zatrząsnąć moim światem, ale no nie wiem. Chyba, chyba jakoś się sprawdza, więc, więc wydaje mi się, że, że dosyć spora tego popularność tego trybu multiplayer um, chyba mówi sama za siebie. No ale może się mylę. No nie wiem, panowie, jeszcze macie jakieś gry może, które tak wpadają wam do głowy, które, które też miały na siłę wrzucony tryb multiplayer? Dla mnie przykładem na, gry, która teraz jest na siłę budowana wokół multiplayera to jest nowy Ratchet. W tym to... wspomniałem co -opem. No ale to, ale to koop. To, tak. Ale wiesz, no to jest dla mnie też eksploatowanie marki tylko i wyłącznie po to, żeby mógł, można było pograć w czwórkę i to dla mnie nie będzie prawdziwy raczet. Prawdziwy Ratchet jest po prostu singlowy, gdzie biegamy, skaczemy i jesteśmy sami kontra reszta świata, a nie nagle się okazuje, że do naszego teamu dołącza wspaniały doktor Nefarius, który nie wiedzieć dlaczego nagle zmienił po prostu zainteresowania kompletnie. Nie wiem, ja osobiście na przykład zobaczyłbym chętnie raczej i Clank'a i, i tak jak widzę ich w tytule, to chętnie zobaczyłbym ich obu w akcji, więc ja bym zobaczył koopa chętnie dla dwóch osób. No ale... okej, okay, no to, to jeszcze miałoby jakąś rację bytu, ale po prostu to, no, ale to tak, co to, teraz to co, odmolili, to, co, to, co to... było z doktorem Nefariusem, to rzeczywiście to był, to był śmiech na sali, to jak ja go zobaczyłem tam, to w ogóle mi, w ogóle mi tam nie pasowało. E, poza tym sama rozgrywka wyglądała tak niezwykle archaicznie, tak Ala 9 pis, więc ala PS2, po prostu i tyle. No właśnie, e, więc, więc no nie wiem, jakoś to jakoś tak do mnie, do mnie to też nie trafiło. Nie wiem, panowie, wy widzieliście pewnie filmiki, jak, co, co, co sądzicie na temat tego raczeta? Nie no, dla mnie ja jestem zawsze na tak, jeśli chodzi o kooperację. Nawet jak, jeśli gra by była jakaś durna, to zawsze e, inne doznania są, jeśli gra się z kimś innym w koopie. Wtedy nawet nie chodzi o, o samą treść gry, tylko o to, o, o, o spędzanie czasu z inną osobą i, i, i razem dzielenie trudów nad przejściem kolejnego lawela. No, okej, okay. a, a Tomek, co ty na ten temat myślisz? No, jeśli, jeśli o mnie chodzi o raczeta to przyznam szczerze, że, że byłem e, e, troszkę zszokowany po tym, jak powiedzieliście, że, że, że, że tak da jest, że tak da wygląda biednie. Po tojerkach wydawało mi się, że, że też to będzie właśnie taka fajna, sympatyczna gra, której czterej graczy będą mogli sobie wspólnie razem pograć, porozwiązywać jakieś tam po zagadki, więc jak najbardziej po tojerku mi się ten, ten, ten tytuł podoba i gdyby nie Wasza opinia, bym na niego czekał. No nie wiem, ja generalnie jeszcze tak powiem, że, że uważam... Mm że no nie wiem, gdyby, gdyby gra miała dodatkowo ten tryb, a, a nie była tak na siłę robiona jako taka gra familijna, gdzie nie wiem, siądę sobie z babcią i ona będzie grać z doktorem Nefariusem a ja będę klankiem grać i, i będziemy razem przechodzić misję. E, tylko jako jak, jeżeli byłby to taki gdzieś dodatkowy trybik, gdzieś tam nie wiem, przejdę grę i na przykład odblokowuje mi się koło, to to by mogło być całkiem nieźle, ale takie robienie całej gry, która wygląda bardziej jak z zlepek, no nie wiem, to mi wygląda troszkę tak Ala Wii, szczerze powiedziawszy, bo nawet grafiką mnie to jakoś nie, nie, nie powaliło, szczególnie te takie um, te, te wokół bohaterów, znaczy pod bohaterami te, które były takie kółka, które zaznaczały kolorami, kto kim gra. To było takie dla mnie właśnie, tak jak Piotrek powiedział, z PS2 wyciągnięte. I, i... Znaczy, no też nie oszukuję myślę, że mimo że to jest Game, Games, to tak jak powiedział Ted Price. To nie jest te właściwy insomnia Games, tylko to jest inny oddział utworzony jakoś tam jakiś czas temu po prostu, a ten prawdziwy skoncentrował się na rezystansie, więc no wybaczcie, może to po prostu zabrzmi trochę dziwnie, ale ja nie będę traktował tego raczej jako pełnoprawnej części serii, bo dla mnie to jest po prostu jakaś pierdyłka, tak jak Filip powiedział, że prawie, że zły wzięta. No, tak więc, no nie wiem, jeżeli ktoś, ktoś, ktoś chce się nie zgodzić, na to śmiało panowie. Nie bójcie się. O Jezu, o Jezu, nie przepychajcie się tak bardzo. Dobrze, w takim razie przepychając się, e, przechodzimy do. No już końcówki tego podcastu, czyli teraz przejdziemy do. Gier, Nie, to jeszcze, ostatnia... jeszcze powiem, ja jeszcze mam takie, ja jeszcze mam ja, halo, jeszcze mam takie, A, e, takie A, pytanie do Was. E, co myślicie o multiplayerze o okopie w Demon Souls? Bo on jest dość nietypowy. Tam zostawianie tych. tych wskazówek dla innych graczy e, e, e, e, widzimy ich chcienie ich poczynania a co, a co na temat takiego multiplayera myślicie? no to wchodzenie innych graczy sobie na ambicje nie, dla mnie, dla mnie to jest trochę kretynisz w sensie zostawiania tego wiadomości można komuś piękny spoiler trzepnąć po prostu, jak ktoś jest złośliwy to powiedzieć jak się kończy gra także no pomysł jest tyle ciekawy co po prostu pewnie znajdą się ludzie którzy go będą eksploatowali w niewłaściwy sposób i no dla mnie to nie zdaje egzaminu, przynajmniej póki co. Znaczy ja inaczej, ja uważam, że okej, okay, fajne są te wszystkie nowinki, które tam zrobili, ale bezsensowne jest to, że nawet nie dali możliwości korzystania z mikrofonu. Bo okej, okay, to może być takie samo w sobie, że są inni gracze, którzy mi zostawiają te wskazówki, jeżeli podłączony, jestem podłączony do PlayStation Network, ale z drugiej strony, jeżeli gram ze swoim znajomym, to naprawdę chciałbym z nim pogadać, bo czasami można jakąś tam taktykę na przykład na jakiegoś bossa mieć, i można we dwóch coś wykombinować, a tak to nie wiem, no migowo mogę, mogę mu pokazywać, co chcę zrobić, no albo szyb, szybciutko mu napiszę wiadomość przez PlayStation Network i w tym czasie zabije na sobą ten boss. Więc, no nie wiem, ja mam bardzo mieszane uczucia co, co do trybu multiplayer w Demon's Souls. Uważam, że jest mnóstwo ciekawych patentów, które mogliby wykorzystać e, twórcy innych gier i, i które naprawdę byłyby całkiem niezłe, ale bez możliwości rozmawiania przez mikrofon, e, chociażby z, ze swoimi znajomymi, których zapraszamy do rozgrywki. Ta gra traci po prostu wszystko. Naprawdę, bo bo, bo bo to jest już bzdura. Ale fajne jest to, że wszyscy są razem podłączeni i czasami widzimy te, te, te osoby, te duchy innych graczy, które tam obok nas przechodzą, te wskazówki, które czasami są zresztą pułapkami eee, i no i ciekawy jest też patent, że ktoś może nawiedzić nasz świat i razem z demonami zaatakować nas. Tylko z drugiej strony, no cóż, czy, czy rzeczywiście tego chcemy, czy nie, to tak można by polemizować. A ty, tam no. co sądzisz? Jeśli o mnie chodzi, to mi właśnie się ten patent bardzo podobał i, i myślę, że takie właśnie wykorzystanie takich multiplayera w, w innych produkcjach by się sprawdziło jeszcze bardziej, bo, bo jednak RPG to do mnie nie przemawia, a ja bym widział coś takiego na przykład, nie wiem, w wyścigach może? w Piotrze? To znaczy, no ale co masz na myśli w ten, w ten sposób, że to, że będą mi zostawiali wiadomości na asfalcie? E, dokładnie. Uwaga, jedziesz, jedziesz, jest zakręt i tam... Tak, no dokładnie. I tam masz ten No to z tego chyba mam uwaga, pilota. W lewo. Tak jak, mam, jak, tak, jak, mam... jak przejedziesz, to, to głos Boberka uwaga, zakręt. Tak. Boberek po prostu w każdej grze teraz będzie robił za głos w GPS-ie. Będzie epicko. sali uważaj. O. Prawy cztery, tak? Nie, no dla mnie po prostu taki patent z zostawianiem wiadomości, mówię, że mógłby działać w momencie, kiedy naprawdę był, miałbym gwarancję, gdyby ktoś to po prostu weryfikował miałbym gwarancję, że ktoś mi nie zostawi spoilera zaraz. W wyścigówkach jakoś bardzo tego nie widzę, ewentualnie to mogłoby być jakieś tam, nie wiem, przez najlepszych graczy rzucane po prostu tipy a propos ustawień samochodu na daną trasę, ale to, to, to jest dla mnie chyba jedyne pole, na którym to mogłoby tak naprawdę działać. No, a Mateusz, co sądzisz na ten temat? Jak, jak, jak tobie? Nie, no jak dla mnie to chyba tylko w RPG takie zostawianie wiadomości. Zazwyczaj w, w, gry takie mają rozległy świat. Klimat, chodzi tu o klimat i, i o takie zadania, które można sobie samemu wybierać. I to takie zostawianie wiadomości, na przykład w Kaczmie mamy jako, jakieś zadanie, i, i, i ktoś zostawi wiadomość na przykład na jakimś papierze i się świeci, można podejść przeczytać przed jakąś misją, to, to, to, to ciekawie by wyglądało. No ja tak się zastanawiam właśnie i tak przyszło mi to do głowy, że przecież w Red Dead Redemption na przykład, znaczy może niekoniecznie w Red Dead Redemption, ale właśnie tego typu grze, można by zaimple zaimplementować taki tryb. To znaczy może nie do końca takie pozostawienie wiadomości, ale na przykład, skoro mamy Dziki Zachód, to powiedzmy sobie, że mamy, no nie wiem, Powiedzmy, że mamy ten otwarty świat, tak, że nie mamy tych serwerów, tylko mamy otwarty świat, po którym wszyscy sobie tam jeżdżą i strzelają do siebie. E, no i mamy jakiegoś zawadi zawadiaka, który, który tam wszystkich strzela albo jakiegoś kampera, który gdzieś tam sobie siedzi. I powiedzmy, że możemy zostawić na przykład wiadomość taką właśnie wanted, e, dead or alive albo bardziej dead niż alive e, i, i że siedzi sobie na przykład w tych krzaczkach tam i tutaj na przykład ten na przykład dokładne, do, dokładna jego miejscówka podana, no i właśnie wszyscy powiedzmy przeczytają sobie to i po lecą na niego. No coś takiego, ale no nie wiem, wydaje mi się, że to by było dosyć ciekawe, szczególnie w Red Dead Redemption, gdzie, gdzie mamy ten western, no bo chyba w Modern Warfare za bardzo, te, za bardzo tego nie widzę. Nie, Modern Warfare po prostu było zbyt dynamiczne do tego, bo tam przez cały czas się zmienia i tak naprawdę to by nie zdał egzaminu. No, ale ale tak tak myślę, że właśnie w tej grze mogłoby to wypalić. No nie, wiem, tak myślę sobie o serii GTA, ale tam za bardzo no, nie byłoby gdzie. Chyba, że ktoś by był policjantem i jakieś, nie wiem, ludzie by sobie podawali na przykład przez radio jakieś takie wiadomości, że gdzieś tam na jakiejś ulicy był jakiś tam ziomek, który sobie, który sobie popylał. Ale z drugiej ja strony. Wszystkie takie rzeczy się przez czat organizuje, więc to, to chodzi. I tak, i tak, jak jest multiplayer, to musi być to w jak najszybszym czasie graczom zaprezentowane. Więc coś takiego tylko w grach single player, coś takiego właśnie w takim zastosowaniu jak w Demon's Souls, gdzie gramy jako pojedynczy gracz, a tak naprawdę mamy te, te wiadomości jak od wszystkich graczy, którzy grają. No, no nie wiem, to co, zamykamy w takim razie temat multiplayerowy. Czy jeszcze ktoś ma jakąś grę w zanadrzu? Cisza. Cisza. <coughs> e, no, dobrze, w takim razie przechodzimy e, już przepychając się do części, w co ostatnio graliśmy. No i właśnie, kto nam opowie, w co ostatnio grał? Ciekawego. Kto ma coś fajnego do powiedzenia? <coughs> no dobra, ja grałem w Mafia 2. No właśnie. no właśnie, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji, a słuchacie nas e, przeczytać recenzji Mafii 2 na konsolowcu, to oczywiście zapraszamy bardzo bardzo serdecznie. E, Mateusz akurat napisał świeżutką, e, niczym, niczym świeże bułeczki, e, recenzję Mafii 2. No i możecie tam, tam zobaczyć, co, co sądzimy na temat tej gry, a... Mateuszu, powiedz, jak to jest z tą Mafią 2? Czy rzeczywiście spełnia ona oczekiwania, oczekiwania, które w niej pogładano, czy nie? No na pewno tak i na pewno tych ludzi, którzy e, byli wielkimi fanami jedynki, bo e, w Mafii 2 jest dużo takich smaczków nawiązujących. Jest jeden taki big smaczek, ale te, tego nie zdradzę, bo to jest za bardzo ważne dla całej fabuły gry. Ale każdy kto, kto grał to taki uśmieszek na twarzy się pojawi. Nawet taki większy. Albo, albo smutek. Zależy od tego jakie były e, wcześniej, w części pierwszej e, emocje związane. No dobra, więcej nie mówię na tym, bo jeszcze jakieś wspólne rawalne. No ale ogólnie Mafia 2 to 10 godzin pełne, pełne emocji. No, no właśnie, a, a, a jak jest z tym światem? Dlatego, że wszędzie słyszymy, że, że, że, że ten świat jest taki, no jakby nie patrzeć, nie jest do końca taki sandboxowy, jak być powinien. Wiesz co? to bo na mafię nie trzeba tak patrzeć. Mafia nie jest takim sandboxem, bo wszyscy zobaczą, aha GTAO, jeżdżą samochody, można sobie tu pojechać, tam czy tam. Po prostu... Tutaj w mafii nie ma przerwy z misji do misji. Cały czas masz jakiś wytyczony cel i tak naprawdę jeśli ro chcesz robić to, co gra ci każe, to nawet nie masz prawa zwiedzać tego miasta, bo tu chodzi przyjechać z jednego miejsca do drugiego. Zresztą jeśli chodzi o taki otwarty świat, to jest, sprawia to tylko takie pozory, bo hmm, na przykład jeśli jedziemy normalnie z myśli do emisji, to okej. Okay. Ale jeśli sobie na przykład jednak zrobimy taką małą przerwę i zaczniemy zwiedzać, to oparzymy, że wszystkie te zachowania, na przykład człowiek tam rzucając węgiel, ktoś tam sprzedaje gazety, to w kółko się powtarza. W kółko to samo widać. Aha, rozumiem. Więc yy... to ty. Taki świat jest dla mnie na plus, a nie minus, że, tam, że że nie jest otwarty, bo w tej grze nie o to chodzi. Tu chodzi ten świat jest takim tłem fabuły. Nie, on nie jest po to, żeby był otwarty żeby sobie jeździć i był ten freeride, freeride extreme, jak znaleźliśmy z jedynki. Bo w tym mieście nie ma co robić, mamy tylko tak naprawdę bar, sklep z garniturami, sklep z bronią, którego naprawdę tak nigdy nie nie odwiedzamy wszystkie bronie e, podczas misji tak samo amunicją. no i chyba tyle no warsztaty mamy, można usprawniać bryki, zmieniać e, blachy, jeśli goni nas policja, przemalować wóz ale to wszystko można wyjść z samochodu zmienić samochód i tyle, tak, tak naprawdę to nigdy się nie przydaje w grze no chyba, że jakiś poziom ten największy, ale na hardzie w ogóle nie grałem. Ale tak czy siak rozumiem, że, że polecasz Mafię i że jest to kawał porządnego tak? kodu. Tak, tak. Jeszcze z takich minusów to grafika na PES trochę... Mimo, że nie grałem, grałem tylko w demo, ale jeszcze z tego, co czytałem to, to nie ma tu krwi, nie ma tu fizyki ubrań, nie ma tu trawy. Po prostu... Łaska tekstura jak z PlayStation 2. No i przynajmniej framerate poprawili, bo w demie jeszcze skakał. Ogólnie jeszcze jest dosyć rozczarowujące, bo, bo otwiera taką furtkę na DLC. Po prostu tak perfidnie zakończone, że, że na pewno coś się pojawi. A jak się nie pojawi, to Mafia 3 widzimy za półtora roku. Macie to jak w banku. Czyli, czyli, czyli ta, ta, taka końcówka jak w Prince of Persia, gdzie dostaliśmy ta. epilog na koniec. Um, I epilog ja, też jest, się dokładnie ten sposób skończył. No właśnie. Jesz, jeszcze z takich minusów to ten świat źle zagospodarowali, bo stworzyli piękny, pełen detali, a tak naprawdę obracamy się w około trzech, czterech dzielnic, a po prostu. To wszystko, co mamy dookoła tego miasta, gdzie możemy jeździć, tak naprawdę tam nie wykonujemy żadnych misji, więc, więc to jest na minus, na pewno. Z plusów to oczywiście muzyka, klasyka totalna, Chuck Berry, Little Richard, jak wszyscy wiemy, model jazdy realistyczny to po prostu bajka, lepiej niż GTA, chyba w ogóle najlepszy model jazdy, jaki w ogóle został stworzony. Czuć te, te, te samochody z lat 50 z tym strasznie denerwującym napędem na tył, gdzie jedziesz i po prostu cię zarzuca. Przynajmniej jeszcze to jest jak... piękne, a nie denerwujące ignorancie. Ale zależy zależy kiedy, no nie? Jeśli mamy... To Nie ma, zależy kiedy, to mamy po prostu swój urok i trzeba się do tego dostosować, to trzeba pokochać. Tak, tak, ale jeśli jedziesz w latach czterdziestych w latach jeździsz tym samochodem, bo początek gry w, w, w tych czasach się dzieje, to normalnym samochodem nie da się i, i bez kolizji nie przejechać. Zawsze gdzieś nas y, bączek złapie, gdzieś tu uderzymy. Nie da się tak bez kolizji nie przejechać. Oczywiście jak nastaną lata 50 w połowie, gry, to wszystko się zmienia. Oczywiście te, ten napęd na tylną oś ma swój urok. A powiedz mi jeszcze jak wygląda sprawa z pływaniem, z pływaniem w pełnej wersji? Znaczy się wiesz. Wejść się nie da do wody. Jest taka ściana, koniec, nic. Na, nie możesz wejść, nawet zamoczyć buta. Oczywiście jak widzisz samochodę wodę, to się nagle pojawiasz w plaży i jest ok Ale razem z samochodem czy bez? Bez, bez, bez. A, to znaczy dobra, jest jeszcze i... ta misja, która dzieje się w ścianach. To jest jakaś interakcja z wodą, ale wiesz... Dobra, czyli najkrócej, najkrócej rzecz biorąc po prostu zrobili sobie jaja jeszcze większe niż pierwsze Assassin's Creed i po prostu kompletnie zlali na, na wodę, jest past gen dosłownie. znaczy wiesz, trudno nawet wodę tam znaleźć, bo po prostu trzeba się zatłuszczać za jakimiś domy, za ogródkami i dopiero jest ta, ta, ta rzeka główna w grze. Tak normalnie nie można się dostać tam. Ale to jest jakieś zawracanie dupy, żeby w grze na konsole obecnej generacji nie można było wejść do wody. No co to kurde ma być? No nie no, wiem, mnie to nie przeszkadzało w, rozgr w rozgrywce w ogóle. Znaczy, wiesz, wydaje mi się Piotrek, że jeżeli gra, tak jak, tak jak, tak jak mówi Mateusz, nie skupia się na tym, żeby, ten, żeby być takim prawdziwym sandboxem, tylko jakby ten świat jest dla ciebie otoczką dla, dla fabuły, to chyba tak woda tutaj nie, nie odgrywa większej roli. No, nie ma chyba żadnych misji. Tak, tak, no ale to jednak boli, to. że nie możesz się przepłynąć z punktu A do punktu B. Nie, no pewnie, że boli. Ale, no, nawet ale nie ma po co, bo wszystko jest tak ogrodzone, że po prostu nie masz dostępu do wody. Nie da się, nie masz żadnych zejść na plażę, tylko jedynie gdzie później mamy dom, taką jakby willę na takich, w, w takiej dzielnicy bogatej, to, to jest tam z tyłu za basenem plażaj, ale nie da się tam wejść. To tylko jedyne miejsce, gdzie, gdzie jakąś można mieć styczność z wodą. No nic, no generalnie ja, ja sądzę, że, że skoro nie zrobili nawet takich minigierek, czy jakichś takich mini misji chociażby, które są zazwyczaj w sandboxach, to no to nie wiem, to, to nie ma co się skupiać też na wodzie. A jak wiadomo Um, ludzie, którzy pracowali nad tą grą, no jakby nie patrzeć siedzieli już tyle lat nad nią, że mogli spokojnie siedzieć w pastgenie więc, więc ja mogli, się... nie są na bieżąco z tym, co się obecnie dzieje widać też, że sama gra była tak trochę ucięta w procesie produkcji bo tak jakby ucięli niektóre misje, bo jest taki straszny przeskok y i niektóre dzielnice są tak jakby zamknięte, można się tam dostać ale oczywiście jakieś nie ma tekstury podłoża i tak dalej. Więc tak. No, no to dzięki Mateusz. Nie, ogólnie, że, że tak... ogólnie polecam. Wszyscy, wszyscy, którzy grają w jedynkę, po prostu muszą zagrać w dwójkę. Świetna fabuła. No, Tak więc znaczek jakości od konsolowca i polecamy. I oczywiście polecamy wam przeczytanie re... pełnej recenzji Mafii 2 u nas. No i przekonania się na własne oczy, jak z czym to się je i, i na ile oceniliśmy grę. No dobra, to teraz przejdziemy do, do kolejnej gry i tym razem ja się popiszę. Ratchet and Clank, A Crackin' Time. No właśnie. Moje pierwsze podejście do serii z Ratchetem i Clankiem i muszę przyznać, że jak najbardziej udane. dlatego że gra po prostu no, no, powaliła mnie. Powaliła mnie totalnie ma przepiękną grafikę, jest niesamowicie grywalnym tytułem, a mi mnie zmierzyła. No, niby jest to produkt, w który mogą też dzieci grać, ale z drugiej strony w samej fabule jest tyle smaczków i jest tyle odniesień do, do współczesnej kultury, czy, czy do, do chociażby Star Treka, do, do Star Warsów, czy chociażby do też innych gier że naprawdę każdy stary wyjadasz coś znajdzie w niej dla siebie. No i cóż, bardzo podobało mi się to w raczecie i klęku, że w tym Kraken Time właśnie, że był taki nieco sandboxowy charakter gry w pewnym momencie, bo możemy sobie latać stateczkiem raczeta i, i możemy wykonywać misje na niektórych planetach, możemy tam sobie zbierać różne rzeczy. I nie musimy się koniecznie trzymać tego głównego wątku i nie jesteśmy tak prowadzeni za rączkę, że musimy lecieć tylko i wyłącznie właśnie od punktu A do punktu B i, i nie jest to tak jak we wspomnianej mafii zrobiony kosmos, że, że on po prostu jest otoczką do, do głównej fabuły. Tutaj, tutaj nawet mam stacje radiowe, które są zresztą prześmieszne, um, które są zrobione nieco, nieco na modłę z GTA, tylko oczywiście wyśmiewają się czasami z, z tych rzeczy, które tam były. E, no i cóż, i, i, i zarówno granie raczetem jak i klankiem jest, jest świetną zabawą, mimo iż jednym i drugim gra się zupełnie inaczej i zdecydowanie gra klankiem jest bardziej skierowana na. Użycie mózgownicy i na kombinowanie, a, a gra raczetem to, to ostra jadka. To i, tak, to i tak muszę przyznać, że świetnie zostało to wszystko wyważone. I akurat w momencie, w którym nie chciało mi się już strzelać, akurat wtedy wchodził na scenę klank i, i mogłem sobie nieco pogłówkować. A jak już mnie rozbolała głowa od myślenia, to akurat pojawił się raczet i znowu mogłem sobie e, Ale te klanka są strasznie kiepskie, moim zdaniem. No nie. Znaczy, dla mnie, dla mnie one były skierowane po prostu dla młodszych graczy i tyle. Nie. I no mnie no no ja takie wrażenie. Bo nie, mi się one kompletnie nie podobały. A ja właśnie jestem zauroczony. Uważam, że fenomenalnie w ogóle zrobili ten cały koncept. Nie chcę nikomu, oczywiście, spoilerować gry, ale ten cały koncept gdzie tam w tym, tym. Znaczy, wiesz co? Mi się wydaje, się że Ratchet. Tak, jeszcze jeżeli mogę, po prostu powiedzieć swoje zdanie, że dla mnie Ratchet and Clank, Cracking Time jest zrobione w ten sposób. Że mógł sobie usią usiąść dzieciak z ojcem przed telewizorem i ojciec przechodzi większość w tym wypadku jako raczet, a po prostu dzieciak siada jako Klęk. Bo zauważ też, że po prostu w momencie, kiedy gramy Klękiem nie ma tych wszystkich od tych, tych odniesień do świata Gwiezdnych Wojen, jak na przykład rozmowa z Lordem Barcelonem podwójna, czy po prostu tak. te, te wszystkie właśnie motywy, wiesz, takie te podteksty, które są, to pojawiają się po prostu w momencie, kiedy gramy raczetem. I dla mnie ta gra po prostu jest jakby tak dla dwóch osób zrobiona. A przy okazji jeszcze też jest, jest ukłon w stronę fanów serii, bo pojawienie się tego pirackiego radia z Rusty Pittem i wspaniałym Captain... Boże, jak on się nazywa? Captain Slug! No właśnie, tak. Z nimi to jest dla mnie ukłon po prostu w stronę ludzi, którzy bardzo dużo czasu spędzili przy poprzednich częściach na ps trójkę, czyli wspaniałem Tools of Destruction, który po prostu ubóstwiam i co rok... To jest dla mnie gra świąteczna, a po prostu co rok w święta muszę w nią grać. To właśnie jest ten Ratchet i Equest for Booty, który był cały o piratach. Także pojawienie się piratów było dla mnie po prostu czymś cudownym i żałowałem, że po prostu nie występują po osobie, no bo dla mnie osobistości w postaci właśnie Rusty Pita i Slaga to jest no magia, czysta magia, uwielbiam ich. No, no od siebie powiem jeszcze tylko, że, że byłem no po prostu pod ogromnym wrażeniem, w ogóle nie spodziewałem się, że ta gra będzie tak fenomenalna. Eee, tak sobie pomyślałem, że nie wiem, po prostu tak sobie kupię, bo jakoś tak mi, tak mi rzuciła się w oczy, A okazała się jednym z fajniejszych tytułów, które... Ja proponuję, proponuję Ci, Filip, żebyś sięgnął jeszcze po właśnie Tools of Destruction, ponieważ moim zdaniem był, ta część była jeszcze lepsza niż Kraken Time. Aha. Także gorąco polecam, zapraszam i polecam, Piotr Frączewski. <laughs> no dobrze, to koniecznie będę musiał w takim razie sprawdzić, ale powiem Wam szczerze, że jeżeli chcecie rozpocząć swoją przygodę, to no chyba możecie śmiało zacząć od Kraken Time, dlatego że to znaczy, no, zacząłem za byłem zagubiony bardzo, szczerze mówiąc. Zacząć, zacząć, zacząć można, ale nie będzie się po prostu rozumiał wszystkich podtekstów i pojawienie się piratów nie będzie tak cenne, bo to trzeba po prostu też zrozumieć te wszystkie przygody, które Clank i Ratchet mieli z piratami do tej pory w poprzednich dwóch częściach. Zresztą no. to samo pojawienie się Nefariusa to jest ukłon w stronę ludzi, którzy grali w Ratchet'a jeszcze na PS2, no bo trzeba powiedzieć, że Nefarius pojawiał się już wcześniej w serii. Także to trzeba po prostu, no trzeba mieć ograny poprzednie części, żeby odbierać tę grę tak jak po prostu twórcy zamierzali, chcieli, żeby każdy ją odbierał. No, ale tak czy inaczej ja ze swojej strony bardzo polecam, bo naprawdę świetny kawał kodu i dawno się nie bawiłem tak przy, przy, przy żadnej grze, naprawdę. Bardzo fajnie mi się grało i no nie wiem, chyba chłopaki zgodzą się ze mną. Dokładnie, gra jest tania, więc warto na pewno zagrać. No to wiesz, to, to nie chodzi o to, że gra jest tania. Ja kupiłem ją chyba, kosztowała jeszcze dwie stówy, także to, to w ta i klanka można wchodzić tak naprawdę na ślepo, no bo to, że znaczy insomniaków tam jest i, i że oni po prostu zajmują się tą grą, to, to już samo w sobie jest gwarancją tego, że gra jest dobra. Chyba, że mówimy o tym nowym raczecie, który będzie do dupy. Yy, natomiast jeszcze też rozwalające jest to, jak, jak ciężko oni pracowali na tą grą, bo to się wydaje, że to jest taka pierdółka, gdzie właśnie biega się futrzatym stworem z trzęsącymi się uszami, a po prostu w momencie, kiedy polecimy na tą dodatkową planetę, te insomniak muni i zobaczymy po prostu patenty, na którymi oni kminili w momencie, kiedy pracowali grę, no to szczena opada. Randomowy generator po prostu rozwali mnie kompletnie, bo coś było planowane, ale niestety nie weszło do gry ze względu na problemy z oświetleniem. No ale niemniej po prostu to, jak to wygląda w akcji, jak te levele testowe można poprzychodzić, to jest coś wspaniałego. A, no i jeszcze od siebie powiem, bo tak przypomniało mi się właśnie a, propos a że Niesamowite są pułkawki. No po prostu jeszcze tak prześmiesznych pułkawek nie widziałem wszędzie. Moim faworytem jest to oczywiście ryba, która, która wydaje z siebie dźwięk taki Sonic -ja. Raptor, mój drogi, nazywaj rzeczy po imieniu. <laughs> tak, już rzeczywiście zapamiętałem, ale ten, ale, ale nie no, muszę przyznać, że, że to zrobiło na mnie ogromne wrażenie, bo no nie wiem, jeszcze aż, aż tak porąbanych rzeczy nie widziałem od czasów dziwka Nokema. No, tak więc, no nie wiem, znaczek jakości od konsolowca. Klep. No, i ktoś w coś jeszcze grał? Nie wiem, Tomek jakiś tam chyba popierdółki, tak? Z tego, co wiemy. Tak, ale ja jest zwykle na, na iPhone'a, więc nie chcę już zabierać czasu antenowego. No dobrze, rozumiem, że Piotrek nie chce za bardzo się dzielić w co ostatnio grał, bo chyba znaczy jest ja, cały czas Ja Ja mam po prostu, stał tak, ja mam stały line na Mass Effect 2 do tego Forza i, i tak naprawdę tyle. Tam na PS3 jakieś podrygi ale to jak będę grał poważnie, to wtedy powiem, bo chwilowo po prostu się zadomowiłem na klocku i PS3 mi służy, jako odtwarzasz wideo. Aha. No dobrze, to w takim razie kończymy na dzisiaj. Było nam bardzo miło. Oczywiście czekamy na wasze, na wasze komentarze, wasze opinie i ewentualnie jakieś pomysły na kolejne podcasty. Być może ktoś z was, jeżeli będziecie dzielni, podoła i być może zaprosimy kogoś Kogoś z naszej widowni do kolejnego podcastu. Zobaczymy. Eee, no ja i nawet wiem kogo. <laughs> Pozostanie to oczywiście naszą tajemnicą, ale e, tak czy siak, pozdrawiamy do usłyszenia.